Nasza Ziemia, plemiona świata kontra rządza pieniądze. Awa Guaya. Indianie Awagułaja są jednym z ostatnich plemion nomadów zamieszkujących północno-wschodnią Brazylię. Historia i tragiczne dzieje tego plemienia, wciąż zagrożonego przez ekspansję kolonistów oraz indolencję brazylijskiego rządu, są modelowym przykładem tego, w jaki sposób decyzje podejmowane na szczeblu centralnym przez odległe instytucje państwowe i finansowe stają się wkrótce przyczyną i akumulatorem śmierci, prześladowań i wreszcie zagłady. W latach 60. XX wieku inspektorzy amerykańskich koncernu US Steel zostali zmuszeni do awaryjnego lądowania w odległych ostępach interioru stanu Maranajo. Ten oficjalnie przypadkowy postój zaowocował wkrótce odkryciem potężnych złóż miedzi, boksytu, cyny i innych surowców. Rząd Brazylii, by pozyskać upragnione rudy metali, utworzył rozległy projekt Caracas, którego częścią okazała się budowa linii kolejowej. Dotarcie na miejsce oraz transport złóż wymagały szerokich inwestycji gospodarczych, związanych także z infrastrukturą. Tu z pomocą przyszedł Bank Światowy i Unia Europejska. Obie instytucje współfinansowały rozwój kopalni oraz budowę kolei. Odległe terytoria przecięte przez linię kolejową stanęły otworem dla szerokiej gamy kolonizatorów i poszukiwaczy szczęścia. Umożliwiły penetrację ziem rdzennych mieszkańców pozostających we względnej izolacji. Jednym z takich ludów było plemię Awaguaya. Obecność rdzennych mieszkańców nie utrzymujących kontaktów ze społeczeństwem narodowym budziła niezdrowy niesmak kolonizatorów. Rozpoczął się cichy, skrytobójczy proces, którego celem było tropienie i mordowanie India. Ich usunięcie miało stanowić forpocztę dla całkowitego przejęcia okolicznych ziem, powstania ranch, bydła i innych przedsięwzięć generujących dochód. Lokalne tuzy zainteresowane mordowaniem Indian za głowę członka ludu Awaguaya wypłacały nagrody sięgające 60 dolarów. Kilkunasto bądź kilkudziesięcioosobowe grupy Indian na przestrzeni lat 70. i 80. osaczane były w głębi lasu i wybijane do nogi, nierzadko bez oszczędzania kobiet i dzieci. Misje kontaktowe prowadzone przez brazylijską agencję do spraw Indian, a mające w założeniu uchronić zagrożonych autochtonów, zbierały równie gorzkie żniwo. Bezpośrednio po kontakcie w rezultacie zewnętrznych chorób umierało nawet do 80% skontaktowanych Awaguaja. Dziś plemię to liczy sobie około 350 skontaktowanych już członków społeczności oraz około 60, którzy nadal znajdują się w dobrowolnej izolacji. Po dekadach masakr, najazdów i deforestacji Awaguaja wciąż żyją w niepewności i napięciu przy niemej akceptacji brazylijskich, w tym lokalnych notabli. Rezerwa będąca ich domem wciąż jest uszczuplana przez kolonistów oraz kompanię drwali. Raport Brazylijskiej agencji ds. Indian Alarmuje, że 31% lasów znajdujących się na terytorium plemienia zostało już nielegalnie wycięte. Bruno Fragoso, reprezentujący agencję, twierdzi, iż Awa Guaya stoją w obliczu narastającego najazdu i jeżeli nie zostaną podjęte szybkie środki nadzwyczajne, to przyszłość tego ludu może być naznaczona wyginięciem. Brazylijski sędzia, który odwiedził terytorium plemienia w celu zbadania donosów przekonuje Mamy do czynienia z prawdziwym ludobójstwem. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytał Jan Osik.